o marandzie, która miała kołyskę z muszli, baśń z wysp kanaryjskich. Dawno temu, na krańcu rybackiej wioski, żyła uboga wdowa. Każdy dzień upływał jej w smutku i tęsknocie za mężem i synem, którzy przed laty zginęli na morzu. Pewnego dnia, kiedy staruszka zbierała małże, krewetki i kraby nad brzegiem morza, ujrzała na piasku niezwykłą muszlę. Była znacznie większa i piękniejsza od tych, które codziennie widywała na plaży. A ponieważ bardzo lubiła słuchać szumu płynącego z ich głębi, zabrała ją do domu. W środku nocy wdowę obudził płacz dziecka. Kobieta nie mogła uwierzyć własnym uszom, w sąsiedztwie jej chatki nie było bowiem żadnego innego domostwa. Wstała z łóżka i ze świecą w dłoni wyjrzała na podwórze. W miejscu, gdzie położyła znalezioną na plaży muszlę, leżało niemowlę. Wdowa pomyślała, że to tylko sen, a jednak przed jej domem w otwartej muszli naprawdę leżała malutka, śliczna dziewczynka. Miała oczy zielone jak morska woda, i ufnie wyciągała do niej rączki. Stara wdowa nie wiedziała, co ma zrobić. Była bardzo biedna i często nie miała co włożyć do garnka, a takie małe dziecko wymaga przecież troskliwej opieki. Wtedy przez otwarte okno wpadł gwałtowny wiatr. Omiótł całą izbę i zgasił świecę, aż zrobiło się całkiem ciemno. W tej samej chwili wdowa usłyszała głos przypominający szum morskiej fali. Witaj, jestem matką małej Marandy. Nie lękaj się mnie, ani tego, co teraz powiem. Jestem morską rusałką, a moim domem są podwodne krainy wokół wyspy koralowej. Przyszłam nakarmić swoją córeczkę. I nimfa morska głosem pełnym smutku opowiedziała jej o swoim losie. O tym, jak po raz pierwszy zobaczyła ojca Marandy, młodego rybaka, który wypływał daleko w morze aż do brzegów wyspy koralowej i tam łowił ryby. Dziewczyna od razu go pokochała, ale niestety ich szczęście nie trwało długo. Zazdrosny władca podwodnej krainy nie mógł znieść myśli, że rusałka wybrała zwykłego śmiertelnika. I tak długo ścigał zakochanych, aż pewnego dnia dziewczyna znalazła martwe ciało ukochanego męża, roztrzaskane przez morskie fale. Od tej chwili wciąż ucieka przed gniewem strasznego władcy i błąka się po najdalszych zakątkach oceanu. A kiedy urodziła się Maranda, ukryła córeczkę w muszli i zostawiła na brzegu. Tu bowiem na stałym lądzie kończy się władza strasznego króla i dziewczynka jest bezpieczna. Proszę, nie opuszczaj mojego dziecka, prosiła wdowa. Co noc będę ją odwiedzać i karmić, a w zamian za to obsypiać je drogimi kamieniami, najpiękniejszymi skarbami z głębi oceanu. Stara wdowa, wzruszona opowieścią rusałki, Przyjęła Marandę pod swój dach. Powiedziała też, że nie chce żadnych skarbów, bo nie mają one dla niej żadnej wartości. Wystarczy, że będzie mogła opiekować się dziewczynką, która będzie dla niej jak prawdziwa rodzina, stanie się jej pociechą i radością. Od tej pory każdej nocy rusałka morska przychodziła do domu wdowy, aby przez kilka cennych godzin pobyć ze swoją ukochaną córeczką. Zawsze jednak, kiedy nastawał świt, znikała w porannej mgle. Dla starej kobiety nastał czas szczęścia i radości. Maranda rosła szybko i była tak pięknym, radosnym i dobrym dzieckiem, że wdowa nie widziała świata poza nią. Obie bardzo się kochały. W nocy zaś, kiedy zjawiała się matka, dziewczynka siadała u jej stóp i słuchała opowieści o tajemniczych krainach i podmorskich królestwach. Za każdym razem, kiedy matka odchodziła, Maranda prosiła, aby choć raz mogła wyruszyć z nią na wyprawę po morzach i oceanach. Bardzo chciała zobaczyć podwodne królestwo, z którego pochodzi jej matka. Jednak rusałka nigdy na to nie pozwalała. Wiedziała dobrze, że okrutny władca koralowej wyspy porwałby ją i uwięziłby jej córeczkę. I tak upływały dni, miesiące i lata. A kiedy Maranda skończyła szesnaście lat, jej ukochana opiekunka umarła. Dziewczyna zapłakała nad grobem wdowy. Została na świecie całkiem sama. Tego wieczoru bardzo długo czekała na swoją matkę, ale ta nie pojawiła się w rybackiej chatce. Dziewczynka zaczęła się bardzo niepokoić, Bała się, że zły władca złapał ją i uwięził, a ona już jej nigdy nie zobaczy. Cały świat tej nocy wydawał się gniewny i pełen niepokoju. Morzem targały straszne fale, a niebo przeszywały jasne pioruny. Dopiero rankiem burza ucichła, a Maranda wybiegła nad sam brzeg morza i zaczęła wołać swoją matkę. Nie usłyszała jednak odpowiedzi. Zamiast tego zobaczyła wielką chmarę kormoranów, które zaczęły krążyć nad jej głową, żeby po chwili usiąść na piasku. Największy z ptaków przemówił do niej ludzkim głosem. Nie płacz, Marando, przysyła nas twoja matka, a nasza władczyni. W nocy miała miejsce wielka bitwa. Wszystkie morskie stworzenia... Zjednoczyły się w obronie twojej matki, którą podstępny tyran uwięził w jaskini I rozszarpały go na kawałki Wielka radość zapanowała w podwodnym królestwie Koniec ze strachem Marando, musisz się jednak spieszyć. Kiedy król złapał twoją matkę, związał ją sznurem z morskich wodorostów, których żadne z nas nie jest w stanie przeciąć. Tylko ty możesz to uczynić. Tylko ty możesz uratować swoją matkę. Muszę natychmiast do niej biec. Tylko gdzie ona jest? Twoja matka zawsze była dla nas bardzo dobra, dlatego teraz, kiedy potrzebuje pomocy, przelecieliśmy tutaj, aby cię do niej zabrać, powiedział kormoran. Wsiądź na mój grzbiet, razem polecimy na koralową wyspę. Maranda bez wahania usiadła na grzbiecie kormorana i już po chwili szybowali ponad pięknym oceanem. Wiatr rozwiewał włosy dziewczyny, a ona z zachwytem patrzyła na świat, dotąd tak mało znany. Podróż trwała bardzo długo. Kiedy wreszcie kormorany zaczęły zniżać lot, Maranda dostrzegła niewielką wyspę pośród błękitnych fal oceanu. Było to najpiękniejsze miejsce na świecie, pełne zielonych lasów, kolorowych kwiatów i najrozmaitszych stworzeń. Kiedy kormorany opadły na złoty piasek, dziewczyna nie marnowała ani chwili. Pobiegła szybko w kierunku groty wskazanej przez ptaki. Wiedziała bowiem, że za chwilę jaskinie zaleje wieczorny przybływ, a wtedy będzie za późno na ratunek. Marandzie udało się w porę odnaleźć i uwolnić rusałkę, a wówczas radości, pocałunków i uścisków nie było końca. Matko, kochana matko, już nigdy cię nie opuszczę. Zawsze już będziemy razem, wołała tonąc w jej objęciach. Od tej pory matka i córka żyły szczęśliwie na pięknej koralowej wyspie. Maranda zamieszkała w chatce na plaży. Kozy i owce dzieliły się z nią mlekiem. Pszczoły przynosiły codziennie złoty miód, ptaki najdelikatniejszy puch na posłanie. Dni zaś mijały jej na rozmowach z matką, zabawach z delfinami, fokami i rusałkami. Z czasem jednak Maranda zaczęła coraz częściej siadać na plaży i tęsknym wzrokiem patrzeć daleko w morze. Matka dobrze wiedziała, dlaczego córka jest taka smutna. Zawsze się obawiałam, że zatęskniesz za swoim światem. Jesteś córką człowieka, dlatego brakuje ci ludzi. Chciałabyś usłyszeć ich mowę. Kocham cię najbardziej na świecie. Dlatego nie będę cię zatrzymywać, córeczko, jeśli zechcesz wrócić do swojej wioski. Nie, matko, nigdy cię nie opuszczę. Umarłabym z tęsknoty za tobą. I tak minęły kolejne pory roku. Była wiosna, potem lato, w końcu nastała chłodna jesień. Morze coraz częściej bywało wzburzone. Fale roztrzaskiwały się o skały, a ciemne chmury zasłaniały słońce. Pewnego dnia nad oceanem rozpętała się straszna burza. Pioruny biły z całych sił, a wiatr doł tak głośno, że nie było słychać niczego innego. Kiedy Maranda weszła na plażę, aby wypatrywać powrotu matki, zobaczyła małą rybacką łódkę, którą miotały wzburzone fale. Raz była na górze, żeby po chwili całkiem zanurzyć się pod powierzchnią wody. Aż wreszcie znikła w oceanu, na zawsze. Maranda patrzyła na to z przerażeniem. Gdyby matka była w pobliżu, błagałaby ją o ratunek dla nieszczęśliwego człowieka. Rusałki jednak nigdzie nie było. Wtem dziewczynka dojrzała dziwną plamę tuż przy brzegu. Kiedy podeszła bliżej, dostrzegła liczne stado ogromnych morskich żółwi o twardych pancerzach. Na grzbiecie jednego z nich leżał nieprzytomny młodzieniec, a obok płynęła jej matka. Marando, pomóż mi wydobyć go na brzeg, jest wycieńczony długą walką z morzem i burzą, krzyknęła rusałka. Wracałam do domu, gdy spostrzegłam tonącą łódź. Zaraz zawołałam morskie żółwie i razem przyciągnęliśmy rozbitka do brzegu. Dziewczyna pomogła matce przenieść pięknego młodzieńca do chaty, a potem przez długie dni czuwała przy jego łożu. Kiedy młody rybak wyzdrowiał i ujrzał po raz pierwszy marandę, zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i pozostał na koralowej wyspie. Pojął marandę za żonę i zamieszkał w jej chatce. Od tej pory żyli długo i szczęśliwie. Po kolorowych łąkach wyspy biegały ich dzieci, a rusałka śpiewała im do snu czarodziejskie pieśni.